Firma Doczysta jest przedsiębiorstwem branży usług porządkowych. Działa od 2008 roku na terenie Warszawy oraz miejscowości podwarszawskich. Wykonujemy kompleksowe usługi porządkowe. Nasza specjalność to pranie dywanów, czyszczenie wykładzin podłogowych oraz pranie tapicerek meblowych. Przykładamy szczególną wagę do tego by jakość wykonywanych przez nas usług była najwyższa. Używamy najlepszych środków czyszczących i inwestujemy w sprzęt czyszczący. Możemy pochwalić się odkurzaczami piorącymi najlepszymi na rynku. Wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata naszej działalności pozwalają nam się uważać za fachowców w tej dziedzinie. Telefon 792-792-025 lub 22 743 0203 e mail biuro maupa do